Błękitna parasolka. Jak już wspomniałem w poprzedniej parasolce, Łęk Pelin, leżący nad Wisłą koło Konstancina Jeziornej opuszcza szwadron kawalerii polskiej, pragnącej przedostać się przez Wisłę w stronę Karczewa i Otwocka. Most przez Wisłę w Ciszycy został zbombardowany przez niemieckich lotników. Najbardziej jest podpalony od strony wschodniej, z której nadal jeszcze płonie. Tamtędy droga dla kawalerii na koniach jest zamknięta. Jest jeszcze możliwa przeprawa promem na drugą stronę Wisły w Gassach. Tam się gromadzą wielkie ilości ludzi, którzy opuścili stolicę bądź pochodzą z zachodniej części Polski. Ci ostatni mają nadzieję, że może powstrzymamy napór wojsk niemieckich na Wiśle. Właśnie teraz ta nieuregulowana rzeka ma się stać nadzieją, zaporą. Jednak szwadron kawalerii stacjonujący w Łękpelin ma wiele poranionych koni, które dostały w poprzednich szarżach na zachodzie. Tata z panem rotmistrzem uzgodnili, że szwadron należy podzielić na dwie grupy. Zdrowe koniska nadające się do walki spróbują się przedostać przez Wisłę, korzystając z miejsca, które bardzo dobrze znaliśmy z moją siostrą Barbarą. Jest to punkt na Wiśle leżący około półtora kilometra od Łęk-Pelin, charakteryzujący się tym, że na środku Wisły jest Wielka Wiklinowa Wyspa. Dojście do niej z końmi jest płytkie z powodu ogólnie niskiego poziomu wody. Główny nurt rzeki jest bardzo wąski, bo ma około kilkunastu metrów i leży po drugiej stronie wyspy, to jest od strony Otwocka. Ten główny nurt Wisły kawaleria z końmi musi przejść w puław i na to nie ma innego sposobu. Ja oświadczyłem, że kawaleria przepłynie, konie wejdą do wody, jeden za drugim po kolei. O tym, jak się zachowają kawalerzyści, mowy nie było, bo być nie mogło. Nikt z kawalerzystów nie zgłosił, że nie umie pływać, ale też i nikt ich o to nie pytał, bo i po co wywoływać wilka z lasu. Ze Stefanem Sierackim opracowaliśmy ogólny plan bez żadnych szczegółów. Dowódca szwadronu, pan kapitan, tata i mama oraz Barbara poznali ten plan, w którym konie płyną, ludzie za nimi. Broń przepływa na pontonikach, które z wikliny uwije Stefan Sieracki. Ja nalegałem także, żeby zabrać na przeprawę jeszcze dodatkowe ilości linek i skórzane lejce do powożenia. Mniejsza część rannych koników miała przemaszerować z rotmistrzem do Gassów na przeprawę promową. Tam będzie potrzebna rotmistrzowi szarża, żeby poranione wojsko mogło mieć pierwszeństwo przed ludnością cywilną uciekającą przed Niemcami na wschód. Po rozmowie ze Stefanem Sieradzkim i Barbarą dowiedziałem się jednak, że przeprawa przez prom nie będzie łatwa, gdyż prom rzadziej kursuje, jest coraz mniej ludzi chcących i potrafiących pracować na wodzie w niebezpieczeństwie i za małe pieniądze. Stefan Sieradzki twierdzi, że pieniądz papierowy, a nawet srebrny niewiele teraz znaczy. Jeszcze tylko złoto się liczy, ale któż ma teraz złoto? Złoto jednak też niewiele znaczy, kiedy promu nie ma, stwierdził Stefan. Pan rotmistrz może mieć duże problemy z przeprawą koni kawaleryjskich. Ludzie mogą zawołać, że są ważniejsi od koni. I co wtedy? Stefan, czy ty przypadkiem nie za dużo przewidujesz? Zapytałem. Przewidywanie jest ruchome. Musi być wmontowana koncepcja, żeby móc przewidywać. Chore koniska też umieją pływać, choć nikt ich tego nie nauczył. Dadzą sobie radę. Ustaliliśmy, że cały szwadron, nasza część i rotmistrza ma się spotkać po przeprawie w Karczewie, gdzieś w okolicach gminy. Ruszamy. Stefan prowadzi. Następnie konie kroczą dwójkami obok siebie. Ja jadę wozem z panem plutonowym pod chorążem, który teraz dowodzi. Wygląda na inteligentnego chłopca. Czy panowie kawaleria wszyscy pływają? Pytam plutonowego. Na to pytanie nie otrzymuję jednoznacznej odpowiedzi. Pan plutonowy stwierdza jednak, że ta kawaleria składa się z żołnierzy odważnych, sprawdzonych w boju i wszelkich trudnych okolicznościach. Skręcamy na prawo, za naszą stodołą i dalej już mamy prościutko. Pan podchorąży pyta, dlaczego idziemy z tempa. Teraz dowodzi... Pan Stefan Siracki, On najlepiej zna drogę, a konie z chwilą dojazdu do Wału Wiślanego nie mogą być zmęczone. Tłumaczę i mówię dalej. Panie Podchorąży, z chwilą przekroczenia Wału Wiślanego bardzo proszę, by dowództwo szwadronu liczyło się z moimi i pana Stefana uwagami. A dlatego, że kawaleria, jak przypuszczam, nie miała za dużo sposobności, by szarżować po Wiśle. Natomiast my ze Stefanem mieliśmy już takich doświadczeń aż nad to. Z Wisłą i jej wodą nie ma żartów. Trzeba przewidywać każdy koński i ludzki ruch pod stopami. Trzeba pamiętać o tym, że zarówno ludzie jak i konie mogą się zapadać w głębinie, z której później bardzo trudno się wykaraskać. Po tych wszystkich uwagach szybko zmieniłem temat. Panie Podchorąże, od dłuższego czasu mamy piękną pogodę, przez co spadek w Wiśle jest przeogromny. Rzekę przejedziemy wprost, prawie piechotą, do przepłynięcia zostanie wyłącznie kawałek nurtu. Byłbym wdzięczny, gdyby z chwilą naszego dobrnięcia do wyspy, która jest ogromna i pokryta wikliną, panowie żołnierze zrobili sobie zawody, który z nich przy pomocy szabli urąbie więcej gałązek wikliny. Trzeba ciąć jak najdłuższe gałązki, ułatwi to panu Stefanowi wykonanie kilku pontonów, na których przepłynie broń. Napęd zrobimy w ten sposób, że trzech panów złapie się rękoma za tył pontonów i trzymając się mocno wiosłują na drugi brzeg wyłącznie nogami, tak jak przy kraulu. W ten sposób przepłynie broń, amunicja i mundury. Pontonem będą kierować dwaj panowie umocowani po bokach. Trzeci, ten środkowy, kawalerzysta mocno pracuje nogami popychając ponton wyłącznie wprost. Nie wolno się przejmować, że woda będzie znosić, cały ludzki wysiłek leży w nogach. Po przebyciu nurtu nastąpi rozładowanie broni i amunicji. Jeden z żołnierzy zostanie na drugim brzegu, by pilnować sprzętu, a dwaj pozostali wrócą do nas po następny ładunek, ale przedtem przenoszą lub przepychają ponton nieco w górę rzeki. Proponuję jakieś 100 lub więcej metrów. Dobrze byłoby, gdyby ta ludzka motorówka była stworzona z mocnych i dobrze pływających żołnierzy. Pan podchorąży pytał jeszcze, jak będzie z końmi. Proponuję, by koniska przepłynęły stadnie za moją klaczą, która będzie płynęła pierwsza, za nią siba, a następnie wszystkie inne, odrzekłem. Niech pan, panie podchorąży, nie sądzi, że my z panem Stefanem nie przewidujemy kłopotów, bo przewidujemy i owszem, ale na obecnym etapie nie jesteśmy w stanie precyzyjnie ich określić. Odwróciłem się do tyłu. Szwadron jechał za nami zgodnie z propozycją Stefana, dwójkami. Znajdowaliśmy się już na krańcu pastwiska Łęskiego. Do wału Wiślanego mieliśmy jakieś 100 metrów. Stefan zarządził dla koni małego kłusa, abyśmy nie musieli wdrapywać się po stoku wału Wiślanego. Z zawałem minęliśmy małą łączkę, przeskoczyliśmy małą skarpę wiślaną, już dobrze wyschniętą, jakieś 60 metrów piaszczystej plaży i już wjeżdżamy w wodę. Stefan z siwą wycofał się do tyłu, zatrzymał cały szwadron, a ja spinam karą i kieruję się na wyspę. To jest wyspa, której dzisiaj prawdopodobnie już nie ma. Nazwałbym ją dzisiaj imieniem kawalerzysty Stefana Sieradzkiego. Na tej wyspie Stefan, robociarz, pracownik Łękpelin, mój największy przyjaciel z lat dziecięcych, rozwinął na olbrzymią skalę pracę trwające dobre kilka godzin. To była budowa pontonów, łódeczek z wikliny. Kawalerzyści siekli szablami wiklinowe gałęzie i układali na małe pryzmy, a Stefan je przebierał i układał w trójkąty równoramienne o dosyć wąskiej podstawie i kilkakrotnie większej wysokości. Trójkąty były tak zbudowane, że miały grube wiklinowe wałki po bokach i jeden wałek wiklinowy u podstawy. Najwięcej wikliny było wmontowane w dno owych trójkątnych pontonów. U podstawy, którego Stefan wmontował sześć rękojeści, zaczepów dla rąk żołnierzy płynących z tak skonstruowanym pontonem. Pontonów wykonano trzy sztuki. Ta praca nad pontonami trwała najdłużej, aż słonko zaczęło chylić się ku zachodowi. Gotowe łódki pontony zostały przeniesione przez panów kawalerzystów na wzgórek piaskowy leżący nieco w górę rzeki. Przenosili je kawalerzyści wybrani przez pana plutonowego, wyselekcjonowani spośród tych, którzy umieli dobrze pływać. Na tę górkę piaszczystą przeniesiono również broń i amunicję, po czym poukładano cały sprzęt wewnątrz pontonów. Wśród tych wszystkich zajęć najokrutniejsze było słonko, które złośliwie chyliło się ku zachodowi. Kawalerzyści z niepokojem spoglądali na zachodnią stronę nieba. W końcu przyszedł czas najtrudniejszy dla nas wszystkich. Stefan Sieracki z szarą twarzą zlaną potę ze zmęczenia usiadł na chwilę na piasku i wyjął pajdę razowego chleba z masłem i białym serem. Ten razowy chleb wypiekała w łękpelin jego dziewczyna, Weronika Kiszko. Wilnianka, podobnie jak nasza pokojowa Witrawola. Obie pochodziły z podwileńskich wiosek. Weronika nigdy nie chciała zdradzić, jak przyrządza te chlebowe zakwasy, że ten razowiec ma taki wyborny smak. Okazało się, że Stefan ma ze sobą co najmniej kilkanaście kromek chleba i chętnie rozdaje je kawalerzystom, którzy z zadowoleniem mlaskają w głos. Czas na ciebie, mówi do mnie Stefan. Zbyt nie opóźniamy się z naszą przeprawą. Zmieniaj wodzę u swojej kary i płyń na drugi brzeg nurtu. Panowie kawalerzyści zaś niech się przyglądają, zwrócił się z kolei do żołnierzy. Patrzcie się jak się płynie razem z koniem. Odszukałem swoją karą, która stała zapalowana na wyspie, przymocowałem dłuższe wodze i zacząłem prowadzić po przykosie w ustalone uprzednio miejsce, gdzie w nurt Wisły można wyjść łagodnym spadem. Chwyciłem za węzeł na ogonie i wio na drugą stronę rzeki. Ale Stefan woła, hola, hola, stop, lina. Jaka lina? Pytam. Przyglądam się Stefanowi, a on rozwija kłą linki, którą wziął ze sobą z naszego spichrza. Okazało się, że po rozwinięciu linka ma przeszło 30 metrów długości. Doszła do mnie koncepcja Stefana. Może sięgnie na drugi brzeg nurtu? – Bierz linkę w jedną rękę i płyń z karą na drugą stronę – zawołał Stefan. – Stefan, no coś ty – zawołałem. Ja mam tylko dwie ręce, a ty wymyśliłeś trzy punkty zaczepienia – ogon kary, wodze i linka. Dobrze jest, odparł. Linkę przeciągniesz za wodzę i za nią trzymasz. Jazda, bo słonko nam zajdzie. Kara bez oporu poszła w głębinę. Pięknie ciągnęła po wodzie. Nagle nurt zaczął nas znosić w kierunku ciszycy i to bardzo gwałtownie, tak, że było pewne niebezpieczeństwo. Jednak wystarczyło linki, a Kara szybko załapała dno rzeki po drugiej stronie. Nie będę opisywał Państwu szczegółów przeprawy. Lina została zamocowana po drugiej stronie nurtu rzecznego. Ja przepływałem kilkakrotnie przez nurt. Ostatni raz, o ile pamiętam, na siwej. Konie przepłynęły jedne za drugimi. Dwóch żołnierzy odmówiło przepłynięcia. Nie chcieli nawet położyć się na Stefanowe Wiklinowe łódki i przepłynąć w ten sposób. Trudno, powiedział pan podchorąży. Zjeżdżajcie mi zatem z oczu, bo zastrzelem. Koni i broni nie dostaniecie. Stefan Sieracki pozostał po łęskiej stronie Wisły. Ja wraz z wojskiem po stronie Otwockiej. Pan Podchorąży prosił mnie, abym wskazał drogę do Karczewa. Żołnierze tymczasem przebierali się w mundury, które wraz z siodłami przejechały na Stefanowych pontonach. Panowie, zacząłem wskazując kierunek, jedziecie przez te wiklinowe krzaki prosto na wschód. Tam łapiecie polną drogę i nią w prawo. I to wszystko. Dziękuję Panu i z Bogiem rzekłem. Jeszcze chwileczkę, zawołał za mną Pan pod chorąży. Odpiął od swego munduru mały kwadratowy znaczek z widniejącym napisem Podchorąży Rzeczpospolitej Polskiej i przypiął mi znaczek do mojego harcerskiego mundurka. Pada komenda baczność, i wszyscy salutujemy, po poczem żołnierze odjeżdżają. W tym momencie zrobiłem niewybaczalny błąd. Zamiast wrócić do Stefana postanowiłem pojechać w dół Wisły i zobaczyć jak wygląda zbombardowany most w Ciszycy od strony Otwockiej. Uprzedziłem uprzednio Stefana, że przez jakiś czas mogę uczestniczyć w odprowadzaniu wojska w kierunku Karczewa. Tam była trudna, krzaczasta i kręta droga. Słonko już wówczas chowało się za horyzontem. Zrobiłem na siwej krótki kłóz przywiślaną palną drogą, która łączyła się z szosą do falenicy. Gdy byłem już przy moście, zobaczyłem jedną wielką tragedię. Zwalone szczątki drewnianego mostu jeszcze się tliły. Tu i udzie języki ognia strzelały jeszcze do góry. Wielkie bloki mostu gdzie niegdzie były częściowo zatopione. Tyle robotniczej pracy poszło na zmarnowanie. Tyle radości wiązało się z tym mostem, gdy razem z Barbarą na koniach lub rowerach przejeżdżaliśmy przez niego, by po drugiej stronie Wisły spotkać się z koleżankami Barbary w Falenicy. Krótko trwały nasze harcerskie wyprawy. Zupełnie inne odczucia towarzyszą człowiekowi, gdy czyta o wojnie w historycznych książkach i powieściach, a zupełnie inne, gdy osobiście widzi się płonące budowle i straszliwe zniszczenia. Patrząc na te szczątki, nabierałem do Niemców olbrzymiej odrazy. Nie mogłem zrozumieć, że wuj Witalis mógł na przykład w niemieckiej gettyndze ukończyć studia, a teraz Niemcy bombardują cały kraj. Słonka już nie było i zaczął gwałtownie zapadać zmrok. Na chwilę zapomniałem, że jestem po drugiej stronie Wisły i muszę na siwej ponownie przepłynąć przez Wisłę, by dotrzeć do domu. Poszedłem w górę rzeki, wiedząc, że nurt jest szybki. Odliczyłem jednak za mały odcinek. Wszedłem do wody za wcześnie i nurt zniósł mnie razem z koniem w stronę szczątków płonącego mostu. Na szczęście wydostałem się z matni razem z karą. Byliśmy osmaleni, poparzeni i okropnie wykończeni. Nie dałem już rady dojechać do domu. Doczłapałem się z klaczą do ciszycy do pana Wojcieżka Odolińskiego, który, jak mnie zobaczył, załamał ręce. Ułożył mnie na furmance i późnym wieczorem przez Opacz zawiózł do domu. Tata był wstrząśnięty, mama płakała. Największą bohaterką okazała się za to Barbara i Witrawola. Co lamentujecie? Przecież wojna jest, mówiła Barbara. Przeprawili przez Wisłę szwadron. Polskiej kawalerii. Z tego, co Stefan opowiada, to oni się tam z końmi na piaseczku nie opalali. A Andrzej z siwą nawet się trochę przypalił. Witra już go wykąpała, ja założyłam mu opatrunki z wody wapiennej i wszystko, Andrzej śpi. A w ogóle, kontynuowała Barbara, Stefan Sieradzki prosi, żeby pani dziedziczka przestała płakać i zajęła się siwą klaczą, która jest już wymyta i czeka, by sprawdzić, czy z jej nogami wszystko jest w porządku. Ten zwrot do mamy niby w imieniu Stefana Sieradzkiego był wymyślony przez Barbarę, ale mama go natychmiast odczytała i zabrawszy swoją wielką torbę weterynaryjną z lekami i narzędziami, powędrowała do stajni. Następnego dnia, z samego rana, wstałem z łóżka i udałem się do swojego laboratorium na strych. Nałożyłem na uszy słuchawki i zacząłem nasłuchiwać wiadomości, które były koszmarne. Niemieckie zagony pancerne parły do przodu. Moja rekonwalescencja od chwili, kiedy ze Stefanem Sierackim przeprowadzaliśmy szwadron kawalerii polskiej przez Wisłę, trwała dwa dni. Mama nakazała Witrawoli, żebym pod żadnym pozorem nie ruszał się z łóżka. Barbara skutecznie zmieniała mi opatrunki w poparzonych miejscach, a było ich kilka na prawej nodze przy kolanie oraz jedna większa rana w pasie po prawej stronie. Po opatrunkach z wody wapiennej mama zdecydowała, że należy zmienić sposób leczenia i poleciła Barbarze smarowaniem nie jakimś tłuszczem czy tłustym kremem. Zmiana opatrunków następowała kilka razy dziennie. Tymczasem sytuacja na naszych polach stawała się groźna. Całe rzędy kopek zbożowych przygotowanych do zwózki zaczęły znikać w nocy z pola. Spora ilość obcych przybyszów kręciła się po naszych polach ze snopków ze zbożem, robiono sobie legowiska do spania, młucąc je skutecznie na polu. Barbara okładała mnie książkami ze swej biblioteki pod tytułem Człowiek, istota nieznana. Kucharka Weronika przynosiła mi swoje pobożności prenumerowanego przez nią rycerza niepokalanej. Mój korepetytor, pan Rytko, mający mnie wprowadzić na ostatnie lata nauki do księży Marianów na Bielanach, odczytywał mi chętnie czytanki z rycerza, ale przy jednej z czytanek pokłóciliśmy się trochę z panem Rytko. Była to czytanka o tak zwanych egzorcyzmach odprawianych przez księdza egzorcystę na tak zwanej opętanej dziewczynce. Mnie wydawało się, że to wiejskie dziecko może być raczej jakieś chorowite i mało rozwinięte. Poprosiłem mamę o zajęcie stanowiska. Mama po przeczytaniu czytanki zwróciła pismo Weronice, oświadczając, że lektura jest dyskusyjna i dla mnie w gorączce raczej nieodpowiednia. Największą radość przy łóżku sprawiały mi ukochane psy, których w Łęgpelin mieliśmy kilka. Od mojego łóżka ani na krok nie ruszała się suka muza wraz ze swym szczeniakiem Pukiem. Muza, rasowy wodołaz, została zakupiona w Ćmielowie przez tatusia. Miała poprzerastane zakończenia nóg. Wyglądało to tak, jakby miała płetwy niczym kaczka. Przy tym muza była znakomitym pływakiem. W naszym starorzeczu wiślanym Łękpelin czuła się świetnie. Urodziła szczeniaczka puka, który również był wodołazem z kaczymi zakończeniami nóg, ale całkowicie gładką sierścią. Te dwa psy bez najmniejszej agresji służyły tacie do polowania na kaczki, których w naszych dołkach wylęgało się moc. Psy jakoś instynktownie wyczuwały, że ja lub Barbara idziemy się kąpać i zawsze chętnie nam towarzyszyły. Cały Łęk Pelin i jego goście kochali te dołki wiślanego starożycza w czasie pogody, która zazwyczaj dopisywała. Wszyscy korzystali z wodnych kąpieli i opalania. Trzeciego dnia mojej rekonwalescencji przysiadł się na moje łóżko tata i zapytał, czy mógłbym siąść już na siwą i pobiegać po polach. A siwa już się wyleczyła po poparzeniach? Zapytałem. Andrzejku, na koniu wszystkie rany goją się z prędkością co najmniej dziesięciokrotnie większą niż na człowieku, pouczył mnie tata. Jeśli czujesz się już dobrze, to siwa na ciebie czeka. Zrozumiałem, że mogę już wstawać z łóżka i siadać na koń. Stefan przyprowadził osiadłaną siwą i momentalnie wsadził mnie na siodło. Po kilku biegach wokół gospodarstwa poczułem jednak, że nie jest ze mną tak dobrze, jak sobie wyobrażałem leżąc przez dwa dni w łóżku. Bolały mnie plecy i nogi przy anglezowaniu i ręce w ramionach. Przystanąłem na chwilę przy drodze brukowanej kocimi łbami łączącej jeziornę z Gasami nad Wisłą, a przechodzącą przez gospodarstwo hrabiów potulickich, obory. Był to punkt z kraju oborskiego lotniska, na którym już ziały pustki. Nie było ani jednej maszyny PWS-26. W pewnej chwili zauważyłem, że od strony jeziornej przez obory ciągnie kawalkada wozów wojskowych i zwyczajnych chłopskich. Okazało się natychmiast, że jest to wędrówka do Gassów na przeprawę przez Wisłę dużego wojskowego szpitala, którym dowodził lekarz w mundurze wojskowym w randze kapitana. Przyglądałem się tej marszrucie wozów z rannymi żołnierzami z bólem serca. Wyglądało to, że nie ma czasu na wzorowe opatrzenie i zaopatrzenie żołnierzy. Po przejeździe szpitala w powietrzu przez dłuższy czas unosił się niesympatyczny odór. Doszedłem do wniosku, że brakuje im świeżych opatrunków i środków dezynfekcyjnych. Te sprawy zapachowe były mi znane. Do mamy dość często przychodzili ze wsi Łęk lub Czernideł wieśniacy z poważnymi ranami, które mama od razu oceniała po zapachu. Nigdy się nie myliła i prawidłowo określała stan zaawansowania rany. Po przejeździe szpitala zawróciłem klacz w stronę domu i za chwilę relacjonowałem przed mamą i Barbarą to, co zaobserwowałem na drodze do Gassów. Mama z siostrą przybladły. Rozpoczęły się gwałtowne działania. Mama miała w łękpelin swoją znakomicie wyposażoną zwierzęcą apteczkę, ale nie tylko w leki dla zwierząt, także dla ludzi, gdyż wieśniacy często przychodzili do mamy po poradę leczniczą, często z jakimiś urazami czy skaleczeniami. Poważniejsze przypadki mama kierowała do Konstancina lub Klarysewa, ale z tymi mniejszymi doskonale dawała sobie radę. Moi rodzice ustalili, że za leczenie nie będą brali żadnych pieniędzy ani innych świadczeń w naturze, co na wsi było w modzie. Mama z Barbarą po mojej relacji zrobiły w Pelin ostre pogotowie. Rozpoczęło się przygotowanie leków dezynfekcyjnych, bandaży oraz lżejszego jedzenia dla cierpiących, głodnych żołnierzy. Do półlitrowych butelek z przygotowaną wodą Witrawola miareczką dosypywała kryształki fioletowego proszku o dziwnej nazwie kali hipermanganikum. Barbara czuwała nad przygotowaniem bandaży, prując na części nowiutkie prześcieradła, których końcówki zszywała na maszynie Singer'a. Przygotowane zostały także całe zapasy jodyny, nici do zszywania ran ciętych. Natychmiast po obiedzie, na którym siedzieliśmy jak na szpilkach, cała utworzona przez mamę apteka powędrowała do dużego i mniejszego tornistra. Barbara zarzuciła na plecy większy ciężar, Witrawola zarzuciła na moje plecy mniejszy plecak i w drogę. Idziemy na piechotę, bo tata stwierdził, że bliżej nieokreślona władza cywilna czy wojskowa może nam chcieć zarekwirować ostatnie konie. Idziemy z Barbarą sami. Mama na odchodne żegna nas z znakiem krzyża. Miał iść z nami mój korepetytor pan Rytko, ale odmówił pod jakimś byle pretekstem. Po naszym wymarszu oznajmił tylko, że będzie się modliło o pomyślność naszej wycieczki, na co z niemałą wściekłością w spojrzeniu zareagowały Witrawola i Weronika. Pomyślałem, że pan Rytko naraził się dziewczynom i już nie będzie miał takiego miłego życia w Łękpelin. Uginamy się pod ciężarem tornistrów, ale prawie biegniemy. Mijamy naszą oborę, stajnię, następnie zalewisko Łęskie, pastwiska. Mijamy sklep we wsi Czernidła, w którym Barbara funduje nam po butelce kwasu chlebowego i dalej w drogę do gazów. Gdy dotarliśmy na miejsce, zaczęliśmy poszukiwanie pana kapitana, dowódcę wojskowego szpitala. Zauważamy go przy wozach, na których leżą najciężej chorzy. Podchodzimy zmęczeni do ostatka. Barbara grzecznie dyga przed oficerem i melduje mu, z czym przychodzimy. – No to nam, panienka, spadłaś z nieba – mówi kapitan i salutuje. – Dziękuję ci w imieniu moich rannych. – Powiedz, panno, czy umiesz opatrywać rannych? Barbara potakuje, gdyż przeszła przeszkolenie u siostry z martwych wstanek. – A głowy bandażować też potrafisz? – pyta dalej kapitan. – Owszem – odpowiada Barbara. To chodź do wozu. Tam leży ranny w głowę mój kolega podporucznik. Zmień mu opatrunek. Dobrze zdezynfekuj rany. Ma on rany postrzałowe, ale powierzchowne. Barbara natychmiast ruszyła do rannego żołnierza, a ja podziwiałem siostrę w zupełnie nowej roli. Była niesamowicie sprawna. Pomagałem Basi na tyle, ile mogłem. Nagle spostrzegłem naszą sukę muzę, która stała przy wozie z rannymi. Najwidoczniej wyrwała się z domu za nami. Z początku ją widziałem, jak ruszała w wędrówkę za nami. wyganiałem ją z powrotem do domu, nawet patykiem, ale jak widać nie posłuchała, tylko skryła się jakoś, że nie widziałem jej po drodze aż do teraz, gdy stała przy wozie i błądziła wzrokiem za mną i siostrą. Trzymaj muzę, jakoś na uwięzi, powiedziała do mnie Basia. Jak wykonam wszystkie zabiegi, weźmiemy ją z powrotem do domu. Nie powinna się kręcić wśród rannych żołnierzy. Barbara okazała się nadzwyczaj pomocna. Nasze środki opatrunkowe również. Andrzej Cielecki